Minęła 14.00, tu program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. O komunikacyjnych turbulencjach mówi Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński nie dowierza. Dziś spotkanie obu polityków w związku z założonym przez byłego premiera stowarzyszeniem. Pacjenci są bezpieczni. W szpitalach rozpoczął się czarny tydzień. Lekarze chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację placówek w powiatach. Protest jest odpowiedzią na narastające problemy systemowe, w tym brak pełnych rozliczeń za 2025 rok. Buda okazała się być nie tylko dla psa. Ukrył się w niej poszukiwany przez policję mężczyzna. Nie rozłam, to co najwyżej komunikacyjne turbulencje, mówi po założeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus jego pomysłodawca Mateusz Morawiecki. Dziś wieczorem były premier ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes partii postawił ultimatum: albo członkowsko w pisie, albo w stowarzyszeniu. Komentując sytuację w pisie, Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że pozycja byłego premiera na prawicy rośnie. Jednocześnie wicepremier i szef monu wyklucza współpracę z Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki jest w opozycji do naszego rządu. Ja, ja mogę debatować, mogę się spierać, ale Mateusz Morawiecki jest częścią pisu i nie, nie przestanie ją być. To wszystko, myślę jest bardziej e, napinanie struny, a nie, nie, nie doprowadzić do jej zerwania. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego dołączyło do tej pory około 40 parlamentarzystów. Rząd zamierza przygotować nowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Dwie ostatnie próby uregulowania sytuacji na tym rynku skończyły się prezydenckimi wetami, których w Sejmie nie udało się odrzucić. Poseł Pisuł Łukasz Kmit, uważa, że brak regulacji to wina rządu. Przez ponad rok czasu Donald Tusk mając informacje ze służb nie przygotował właściwej, dobrej, stosownej i bezpiecznej ustawy.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 Tymczasem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i właściciela zonda krypto złożyli rezygnację. Oświadczenie tej treści pojawiło się na stronie estońskiej spółki będącej właścicielem giełdy. O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością pisały portale money.pl i Wirtualna Polska. Analiza, do której dotarli dziennikarze ujawniała spadek rezerw bitcoinów z zonda krypto o 99%. Użytkownicy zgłaszali też liczne problemy z wypłatą. Sprawę bada już prokuratura. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową szpitali, pojawiają się flagi, plakaty, komunikaty i czarne stroje personelu medycznego w szpitalach powiatowych. Dziś początek akcji Czarny Tydzień. Nie dotknie pacjentów. Zapewnia organizator Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Chcemy w naszych placówkach leczyć pacjentów i mieć za to zapewnione stabilne finansowanie. Mówi Aleksandra Giszewska ze Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Coraz częściej zarzuca się nam, że przyjmujemy zbyt wielu pacjentów i udzielamy świadczeń ponad limit, jakby to była zła decyzja zarządcza, a nie realizacja naszej podstawowej misji. Protest jest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 Są już pierwsze wyniki tak tzw. prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. W Warszawskim Sądzie Okręgowym najwięcej głosów poparcia uzyskali sędziowie Edyta Jefmiko z Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Dariusz Zawistowski z Sądu Najwyższego. Teraz wyniki trafią do Sądu Apelacyjnego, gdzie o 15 rozpocznie się zgromadzenie ogólne i głosowanie, mówi rzeczniczka sądu sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. Będą wydane karty do głosowania. Obecność nie jest obowiązkowa, i każdy sędzia sam zdecyduje, czy chce mieć wpływ na kształt wymiaru sprawiedliwości w Polsce, czy chce zostawić tę kwestię wyłącznie decyzją polityków, godząc się w istocie na dalsze opolitycznianie sądów. Zgromadzenie ogólne poprzez tajne głosowanie opinią kandydatów na 15 sędziów na 15 sędziowskich miejsc w KRS-ie. Obecna kadencja sędziów Rady upływa 12 maja. To są aktualności jedynki. Ukrył się w budzie dla psa, ale policjanci i tak go zauważyli. 49-latek został zatrzymany po domowej awanturze, o której powiadomiła kobieta, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomiu. W pewnym momencie zauważyli 49-latka, który ukrył się w budzie znajdującej się na podwórku. Mężczyzna był nietrzeźwy, zachowywał się agresywnie i nadal wczynał awanturę. Został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnej celi. Policjanci wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty, aby zapewnić wsparcie osobie dotkniętej przemocą. To był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Do końca dnia słońca nie zabraknie w północnej części kraju. Poza tym będzie się chmurzyć i padać najwięcej deszczu na południu. Na termometrach od 8 stopni w Rzeszowie, 12 w centrum, do 14 w okolicach Szczecina. Chłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 5 stopni. Ciśnienie w Warszawie to 1001 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio Reklama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 Bliq.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 kids when we were young. Things seemed so perfect, you know. Days were endless, we were crazy when we were young. sun was always shining, we just lived for fun. Trudno uwierzyć, że to czyste, idealne wręcz wykonanie prawie jak studyjne to nagranie koncertowe. Tak, wersja live przed momentem z wyjątkowego wydarzenia. Które odbyło się w 1992 roku. Dokładnie 20 kwietnia na Stadionie Wembley w Londynie. Koncert rokowy, koncert pamięci Freddiego Mercurego. Największe, najważniejsze najpiękniej lśniące gwiazdy muzyki na scenie. Wśród nich między innymi George Michael i Lisa Stansfield, ale także Elton John, i zdałeś, Annie Lennox. Annie Lennox, tak, koncert niezwykły. Ja pamiętam, miałem wtedy chyba 11 lat i fragmenty, zdaje się, MTV pokazywało również mm -hmm. tego koncertu. Jakoś taki patrzyłem rozmażony. No i to wykonanie, proszę państwa, dzisiaj bez autotuna to byłoby ciężko. A tutaj mm, wielkie nazwiska. No dobrze, my z państwem jesteśmy 14 minut po 14. I też będą wielkie nazwiska. No raczej. <laughs> Folder ulubione. Ula Kaczyńska. I Marcin Wojciechowski to te dwa wielkie nazwiska na początku, a potem jakoś pójdzie. <laughs> Chciałem ci <laughs> powiedzieć, że ja się dzisiaj bardzo pewnie czułem. Znaczy, przeglądam książkę, o której będziemy zaraz rozmawiać. Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej. I w ziemniakach wydawało mi się, że jestem mocny, bo wiesz, pochodzenie, północny wschód Polski, babcia suwał, babka ziemniaczana od dziecka, ale to, co Paweł zrobił z ziemniakami i to w jaki sposób opisał ziemniaki i co z nich proponuje, proszę państwa, Podlasie się zdziwi. Ja za chwilę będziemy rozmawiać i zgłębiać temat ziemniaków, ale takie pytanie na rozgrzewkę. Jeśli y, mieliby państwo być ziemniakami, to w jakiej formie chcieliby być państwo podawani na stole? Czy jako kopytka, czy może placki ziemniaczane? Co możemy jeszcze robić z ziemniaków? Kotlety? Kim byłbyś? Ja byłbym pięknym, soczystym batatem. Ja mówię <głos> o formie podania, a nie o formie ziemniaka. No chomary, to, no to mogę mogą być... Kotlecik pulpecik. Y, może być kotlecik, mogę być frytkami. No rozdziela się. Ja bym była powiedział. chyba taką dobrą zupą ziemniaczaną. Ale zauważyłaś, że o frytkach nie pisał Paweł za dużo w tej książce? A to jest zastanawiające. Zapytamy. Mm? zapytamy. No no może dobra. byłabym frytką. Hmm? Już jedna była. Kiedyś uważaj. <głos> <głos> Try Nie patrzyłem, co Ula, proszę Państwa, tu wstawiła. I tak słucham, słucham, mówię sobie jakiś numer. Janet Jackson, który przegapiłem z lat 90. -tych. Może Paula Abdul, któż to taki? A to... Szarmach. Jej najnowszy numer Positive Vibration od dwóch tygodni cieszy nasze uszy. Zostanie z nami znacznie dłużej niż do końca Ciekawe, kwietnia. Ciekawe, czy to zwiastuje powrót lat 90. w takim razie tej dekady. Może. Zobaczymy. Ania powiedziała, że zrobi płytę, która nas zaskoczy. Są już dwa single. Jeden y, różny i y, inny od drugiego. No i ten drugi brzmi rzeczywiście jak wyciągnięty z lat. Jak byłem lat bardzo się mały, się miałem krzesełko z napisem miś. Siadałem, sadzano mnie na nim. Jak dużo mówi to, dawa, to był tam talerzyk miska W tej misce była y, furka ziemniaków I ja wtedy siedziałem cicho To taka prawa tematów, w który teraz wchodzimy Bo jadłeś? No ja nie wiem, czy to jest dobra, do, do, dobry sposób na uspokojanie dziecka Ale Może... zaraz jak wyrosłem na szczęście poszło ci wzdłuż niż wszerz, ale wiesz, że z ziemniakami to różnie bywa. Paweł Ochman to jest człowiek, który gdyby nie napisał książki o kaszach, to powiedziałabym, że drugie jego nazwisko brzmi ziemniak. Ale tutaj trudno jest teraz ustalić co i jak. W każdym razie najnowsza książka Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej to jest nasza lektura na dziś. Dzień o, dzie dobry. Dzień dobry, witam. Oczarowała nas przy poniedziałku, Pawle. To, co zrobiłeś w tej książce jest, no, otwiera oczy szeroko. A my tak rozmawialiśmy z Ulą o ziemniakach. I o formie, w której formie. byśmy się widzieli najlepiej. To raz. Yy, chcesz od tego zacząć? No. Zapytamy Pawła o formę, w jakiej, w jakiej by się widział, gdybyś był ziemniakiem. No, patrząc na mój wygnał, to bardziej jakąś kluską. <grym> Okej. Okay. Czekamy też na Państwa propozycje, nasz profil na Facebooku. Wydawa wydaje nam się, że ziemniak jest bardzo niedoceniony. I tutaj Ula przypomniała takie powiedzenie z dzieciństwa. Zjedz mięsko, ziemniaczki zostaw. Tak. Często nam to mówiono, bo ziemniaczki zapychają, bo ziemniaczki tuczą, bo polewane sosem są bardzo niezdrowe. A jednak może nie. No, przede wszystkim mają, są niskokaloryczne. Cały czas nam się wydaje, że ziemniaki są właśnie niepolecane nie w okresie takiej redukcji masy mm -hmm. ciała. A tak naprawdę ziemniak 100 gramów to jest między 60 a 80 kilokalorii. Więc to nie jest tak naprawdę kaloryczne składnik naszego żywienia. Tylko jeżeli dodamy różności do niego kaloryczne, no to nie ma siły. To każdy, nawet najmniej kaloryczny składnik przestaje nim być. Bo, bo, bo chłonie to, na przykład, dokładnie. w tym przypadku chłonie olej, tak? Jak najbardziej. A w której formie ziemniak jest najmniej kaloryczny? No, gotowany gotowanej, jest, to jest tak naprawdę, no i pieczona również pod warunkiem, że nie polejemy jej olejem wcześniej. Gotowany, chłodzony i potem zjedzony, czy od razu gotowany i jedzony? To wszystko zależy od tego, jaka to potrawa, tak? No, my jesteśmy do tych wersji obiadowych przyzwyczajeni właśnie do gotowanych ziemniaków, natomiast e, krojone zimne też świetnie się nadają. Między innymi jeden przepis, który jest w tej książce, na chudel z lutowi, czyli Zbieszczad, idealny właśnie na to proroku, bo młode ziemniaki świetnie do niego pasują. To jest taka sałatka z dużą ilością ziół i obłożona grubymi plastrami rzodkiewki. Kiedy byłam na wakacjach w Grecji i myślę, że to jest takie doświadczenie, które dzielą także nasze słuchaczki i nasi słuchacze, to zajadła, zajadałam się fawą, czyli mhm. takim gotowanym grochem tłuczonym z tak. cebulą, podawanym najczęściej na ciepło. Jak mile się zaskoczyłam, czytając twoją książkę, bo mamy polską fawę z ziemniaków i z marchwi. Tak, oczywiście. To jest tak naprawdę, w, kiedy zwiedzałem kraj i okazywało się, że jest, mamy coś takiego jak w ogóle kiszone ziemniaki, to mnie bardzo to zaskoczyło. Nie, nie mogłem uwierzyć. No. Te ziemniaki oczywiście nie są w całości zalewane takim roztworem jak kisimy ogórki. E, natomiast no, dodajemy ten roztwór soli, ziemniaki wcześniej są takim specjalnym tasakiem e, na takim długim pałąku e, nóż w kształcie litery S, e, w dużym naczyniu właśnie siekane, następnie zalewane e, albo tą soranką, albo w niektórych regionach również maślanką, pozostawione na odpowiedni czas. Później one są gotowane, one nigdy nie będą idealnie miękkie, ale też nie są takie rozwalone. Są lekko twardawe przez to, że właśnie ten kwas tak jakby podnosi trochę tą twardość tych ziemniaków i najczęściej podawane są właśnie ze strączkami, z dużą ilością ziół i ta potrawa jest bardzo popularna na Podkarpaciu, a tak naprawdę dokładnie to okolice Kolbuszowej, czyli Lasowiace, no i również na Mazowszu, Kozienice, no i Lubelszczyzna. A ziemniaki na słodko? Bo tutaj no, <śmiech> tu przy okazji pojawiło się pewne pudełeczko. Gdzie uda to pudełeczko jest? Schowałam przed tobą. Tak myślałem, Ale ja to nie... może podać? Znaczy, nie, nie wiem, czy będę tutaj Państwu mlaskał, ale co jest w tym pudełeczku, mógłbyś nam powiedzieć. Tak. Wygląda to pięknie ja to widziałem w książce. W pudełeczku się... mamy dwa rodzaje e, słodkości ziemniaczanych. E, pierwsze w formie tych kwiatków przykładanych musem malinowym to są ciasteczka cieszyńskie, które przewędrowały na, e, na stronę polską cieszyńską za Olzia i o. również w, na Morawach. To jest tak naprawdę e, spadkobierstwo, tak naprawdę e, dynastii habsburskiej, czyli to, e, tej dynastii, która e, księstwem cieszyńskim rządziła bardzo długo. E, I te ciasteczka cieszyńskie są wypiekane przy okazji różnych e, uroczystości, głównie Bożego Narodzenia, ale nie tylko. E, I między innymi, ponieważ e, w bogatych domach można było sobie już w XVIII wieku pozwolić na kokos, na wanilię, e, kardamon, a w tych biedniejszych domach nie było. No i ten XIX wiek to jest ten moment, kiedy kiedy te ziemniaki powszechnie stają się. No i się okazuje, że jeżeli wymieszamy niemalże w identycznych proporcjach ziemniaki takie bardzo skrobiowe z mąką i z tłuszczem, posiekamy i bez dodatku cukru, i usmażymy a ja później posypiemy właśnie cukrem, a ewentualnie pudrem lub przełożymy czymś bardzo słodkim jak powidła, no to otrzymujemy właśnie ciasteczka cieszyńskie. Czy to jest smak ziemniaczany, czy nie. to jest coś zupełnie nowego? Dziewczyny już jadły i powiedziały, że absolutnie nie czuć, że to są ciastka ziemniaczane. To się ziemniaków. nazywa kartoflaczki, tak? To, jest to jeszcze coś innego. Jeszcze jest, coś innego. Tak, tak, tak. To jest, nie, przepraszam, te są kartoflaczkami, dobrze. To jeszcze jest marcepan. Tak, jeszcze jest marcepan. Marcepan mamy w Polsce ziemniaczany na, że tak powiem, przeciwczalnych, Opolszczyźnie. Opolszczyźnie i na Pomorzu. Te, które dzisiaj przyniosłem, to są serduszka z miejscowości Piekło w powiecie sztumskim. Czyli <śmiech> mamy Powiśle, graniczące po Wiśle między Pomorzem a Warmią i Mazurami. I tam właśnie przygotowywany jest ten marce pan ziemniaczany. Bardzo podobnie, tak jak ten opolski, tylko opolski przybiera kształt wielkanocne baranków, zajączków. Natomiast tutaj mamy serduszka. Ja mam taką propozycję. Mamy 3 minuty 36 sekund. Tyle trwa utwór All Right Dżamiroquaja, żebyśmy spróbowali i za chwilę państwo opowiemy, Powiemy Państwu opowiem, jak, jak to smakuje. Mhm. Paweł Ochman, autor książki Ziemniaki w Roślinnej Kuchni Regionalnej jest dziś razem z nami. No i jeszcze przez chwilę z nami zostanie. Polskiego Radia. Słuchają Państwo nas o 14.28. No i jesteśmy po degustacji. Ula jak, powiedz. A, musi być wstęp. To była pierwsza słodka rzecz, którą Ula zjadła w tym roku, albo tam druga, powiedzmy. Pierwsza no. w radiu na pewno. Tak, pierwsza w radiu. No to, to powiedz, prawda. jak smakowały marcepanki. Marcepanki z ziemniaków. Po prostu fantastyczne. W ogóle nie czuć nuty ziemniaczanej. Kasia, która realizuje naszą audycję, już też się załapała. Powiedziała, że, że, że jest pyszne. Monika, wydawczyni. Za słodkie dla, dla Moniki. Moniki za słodkie, natomiast. Dla mnie dobre, super bardzo rewelacja, a to I wszystko... No. jeszcze ciastka kruche też dobre. Na początku przez sekundę poczułem nutę ziemniaka. Paweł powiedział, że mogłem poczuć pieczony przez chwilę. Później nie czułem w ogóle. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jest to nowy, ciekawy smak. Polecam. Więcej na temat ziemniaków znajdą Państwo w książce Ziemniaki w Roślinnej Kuchni Regionalnej. Paweł Ochman, autor tej książki jest razem z nami. Domyślam się, że robienie researchu do Twoich książek, bo to nie jest jedyna książka kulinarna w Twoim dorobku, to musi być super przyjemna no bo za, za ziemniakami zjechałeś podobno całą Polskę wszerzy i wzdłuż. I co? Jeździsz, testujesz. Jeżdżę, testuję, a tak naprawdę nie dla mnie najważniejszą stęta. rzeczą w tych poszukiwaniach to jest to, że poznajesz cudownych ludzi. Mhm. Cudownych ludzi, którzy się dzielą swoimi historiami, nie tylko kulinarnymi, ale życiowymi. Przez to poznaję też właśnie, e, jaka jest historia potrawy. Do każdej potrawy jest wstęp pokazujący, dlaczego się tak nazywa, skąd się tam wziął, bo przecież wiele tych potraw, które mamy tutaj u nas w, na obecnym, w obecnym naszym kraju, to są potrawy, które przyjechały do nas po 1945 roku, po 1945, wraz z przesiedleńcami z kresów wschodnich. I, I one funkcjonują właśnie na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak to mhm. mówimy, czyli dolny Śląsku, Województwo Lubuskie, Zachodniopomorskie, może Warmia, Mazury. I to jest ten ślad właśnie tam tych dawnych smaków XIX e, po 19 początku XX wieku. A gdybyś mógł nam odpowiedzieć na pytanie, jakich potraw ziemniaczanych najwięcej się robi w Polsce? Czy możemy powiedzieć, że to byłyby na przykład kotlety ziemniaczane, placki ziemniaczane, a może kluski? Ja myślę, że kluski e, i, i ziemniaki to chyba to jest, e, kluski ziemniaczane i, i placki ziemniaczane to są chyba te dwie takie e, m, rzeczywiście potrawy, które najczęściej funkcjonują. Nie mówimy to o ziemniakach gotowanych do obiadu, no bo to wiadomo. Natomiast te dwie, dwie potrawy e, jak najbardziej one się różnią w, w zależności od regionów dodatkami, kształtem, e, czasami nadzieniem, e, sposobem właśnie przygotowania. Natomiast to są chyba te najczęściej e, jednak przygotowywane. Jest jedna potrawa? Mm, jaka? Kiszka ziemniaczana. To, za, to za chwilę. Też jest przepis na tę kiszkę i trochę inny niż robiła moja babcia, ale jest jedna potrawa z ziemniaków, która moim zdaniem akurat w Polsce jest spożywana powszechnie, a ty o niej ani słowa, ani pół zdania nie ma na temat frytek. No, frytki nie są naszą regionalną potrawą, a jak sama nazwa wskazuje książki, to są ziemniaki w kuchni regionalnej. Nie Ale przecież ma. frytki są w każdym regionie. E, natomiast są talarki smażone, Och, ta, które ja jako dziecku uznawałam za frytki. Zresztą mnie w domu tak się nazywało. To są frytki, dopiero z czasem pojawiły się takie w formie słupków skośnych i powiem szczerze, że ja nie przepadam za nimi, choć uwielbiam ziemniaki, to frytki jednak wolę te talarkowe. Jesteś tam, pierwszą osobą chyba na świecie, którą znam, która nie lubi frytek, Pawle. Paweł, a jeszcze powiedz, typy ziemniaków to jest ciekawa sprawa, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że idąc do sklepu są ziemniaki albo nie ma ziemniaków, a tymczasem jest ich tak wiele rodzajów i można już również w Polsce kupić bardzo różne. Tak, no one mają w ogóle cudowne mają nazwy, bo czasami jak tak popatrzymy na te nazwy, one nie funkcjonują e, w powszechnym naszym takim użyciu, ale gdzieś jak przeczytamy, to rzeczywiście te nazwy potrafią być e, takie wręcz poetyckie, e, a nawet już spotkałem się z nazwami mus e, e, z mitologii greckiej czy, czy rzymskiej. E, Natomiast tak naprawdę najważniejszy to jest typ ziemniaka, do czego chcemy użyć, czy jest to typ taki, sałatkowy. który sałatkowy, czy jest właśnie taki do klusek. To wszystko zależy tak naprawdę od zawartości wody i tej skrobi, która warunkuje tego, czy coś nam wyjdzie lub nie. Ale tę wa wiedzę warto posiąść, Jak zanim się pójdzie tak. do sklepu. I też Paweł w książce pisze o typach, o typach ziemniaków. A jeśli chodzi o gatunki ziemniaków, wydaje mi się, że dość duży wybór mają mieszkańcy na przykład Wysp Kanaryjskich. Wiem, mm. że tam jest, że, że kiedy poszłam pierwszy raz na targi, zobaczyłam, ile jest rodzajów ziemniaków, to naprawdę byłam bardzo zdziwiona. W Polsce to mam poczucie, że to trochę jest tak, że są albo ziemniaki takie żółte, albo ziemniaki białe, albo, albo młode, albo stare. Albo młode, stare, francuskie i cypryjskie. I to jest wszystko. Tak, tak, jak najbardziej. Znaczy u nas tak wyglądowo one się znacząco nie różnią. Szczególnie, kiedy przychodzi ten moment, kiedy ziemniaki są, brzydko nazywając, stare, praktycznie większość wygląda tak samo. Chociaż od kilku lat widzę tą czerwień na, w tej skórki, co oczywiście nie świadczy o kolorze mm -hmm. miąższu, bo one nie są czerwone, tylko mają tą skórkę czerwoną. Na przykład właśnie ziemniaki Oberon mają tą, tą, tą, tą skórkę. E, natomiast no, moje ulubione ziemniaki e, to są katanie. One są wybitne, takie właśnie skrobiowe, idealne. Szczą one są wię... te żółte w środku? One są białe, białe. one są takie mm. jasno kremowe, idealnie nadające się do ciastek, które próbowaliście przed chwilą właśnie, e, ale tak naprawdę również do, do tych klusek, ps i tego typu rzeczy, ponieważ mają świetną tą skrobię, którą się idealnie przerabia na tego typu potrawę. A ze starych ziemniaków co najlepiej robić? Tak naprawdę można zrobić wszystko właśnie ze starych. Może do sałatek już mniej e, smaczne. A my na placki stare ziemniaki chyba. Idealne. Do... Oczywiście, że tak. Do klusek jak najbardziej. Trzy potrawy, które możemy zrobić z ziemniaków w majówkę. Mm. Czy to już będzie ten moment, kiedy będziemy mieć świeże polskie ziemniaczki? No jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, myślę, mm -hmm. na tak zwane te wczesne, bo u nas młode to trochę inne są, wczesne są jeszcze inne, wczesne to dopiero czerwiec gdzieś będą. Potrawy z tej książki, na pewno wspomniany przeze mnie wcześniej chudel z lutowisk, ta sałatka ziemniaczana. Ona będzie wybitna, dlatego że właśnie fajnie pasuje tutaj ziemniak, ten, ten młody, do, do, do tej sałatki. Tak? No, oczywiście jest to przepis na sałatkę jarzynową. Nie we wszystkich <laughs> sałatkach jarzynowych w naszym kraju występuje ziemniak. W moim musi być ziemniak i nie stanowi Prawda? może połowy składników, ale, ale jest dość, dość ważny. I tak naprawdę wiele jest tych przepisów. Możemy dostosować tak naprawdę każdy przepis do, do pory roku, ale też one są po prostu uniwersalne. I myślę, że tutaj nawet coś, co jest bardzo fajne, jest to potrawa podlaska, która przywędrowała na Podlasie wraz właśnie z właśnie przeciętnicami z Grodzińszczyzny, czyli pryśniaki, które wyglądają jak, trochę jak cebularze, ponieważ są pieczone w dwóch formach, albo takich okrągłych placków na wierzchu układa się duszoną cebulę wymieszaną z makiem i majerankiem, albo w postaci dużej blachy i wygląda trochę jak pizza, wtedy bardziej ta taka nicejska niż, niż włoska, i e, upieczenie, a tak naprawdę możemy tą masę ziemniaczaną, bo masa ziemniaczana to są ziemniaki i mąka, ułożyć na blachach nad grillem i będziemy mieć świetne danie. Ja chciałbym jeszcze dodać na koniec, że Paweł z szacunkiem odnosi się do tych potraw, bo w nawiasach są ich oryginalne, tak, regionalne oczywiście. nazwy. Zawiasy nasutowskie, kujawskie klepacze i tak dalej, tak dalej. Polecamy tę książkę i niech ziemniaki tak. smakują przez wszystkie pyry roku. O, Dokładnie. Dziękujemy pa bardzo. Paweł Ochman. Jak to ładnie powiedziałeś? A tak sobie wymyśliłeś. Ziemniaki w roślinnej kuchni regionalnej od samego początku audycji myślałeś na ten Tak, błądą. właśnie, myślałeś od wczoraj, od, od wczoraj o tym na tym myślałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową. Tak do światła chciałam, jak skupionać ma. Biegłam taki czas. Dziś poznaj świat na nowo, chory sąd nie wyglądał. Biegnij przez ciemny las Możesz ufać własnym nogom Każdy krok to cel chwilą wpadła nasza wydawczyni Monika Gural i mówi, dziewczyno, a kiedy są młode ziemniaki? Dziewczyna, czyli ja pomyślała, mama zawsze dawała w czerwcu z no koperki. Cypryjskie, cy, cypryjskie ściągała, No co ty, w stosunku nie było cypryjskich ziemniaków zwariowałeś? <laughs> ale jakby nie patrzył, jest bliżej na Cypr niż w, w centrum kraju, więc wszystko jest możliwe. No. E, proszę państwa, teraz powiemy o bardzo wyjątkowej artystce która nie za często udziela wywiadów, ale nam się udało kilka miesięcy temu z Edytą Geppert porozmawiać. E, wywiad e, do odsłuchania na stronie, e, stronie radio.pl na stronach jedynki, a my mamy zaproszenia na koncert pani Edyty Geppert w Stodole. Kiedy? W czwartek o godzinie osiemnastej, wtedy otwierają się drzwi do Stodoły i będzie można od 19:00 słuchać wyjątkowych słów, wyjątkowej interpretacji, no i oczywiście podziwiać na scenie panią Edytę Gepert. Aby otrzymać zaproszenia, proszę przysłać nam mail na adres folder małpapolskieradio.pl, A gdyby byli państwo mało zachęceni, to ja jeszcze dodam, że Edyta Geppert jako jedyna artystka Polskiej Estrady Muzycznej jest zdobywczynią czterech nagród gram Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczyniła to w 1984, 1986, 1995 i 2014 roku. I o tym wszystkim pani Edyta opowiada w naszej audycji. Odsyłamy na stronę jedynki, a teraz czekając na państwa zgłoszenia na koncert, słuchamy Szukaj Mnie, ale w wersji Darii ze Śląska. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stach. So love. Maria ze Śląska w utworze Szukaj Mnie, to jest utwór z repertuaru pani Edyty Geppert. Pamiętasz, jak pani Edyta opowiadała, że to nie była jej ulubiona piosenka? Tak, oczywiście. Że ona była taka zbyt popowa, a tu chodziło jednak o głębszą interpretację. Chyba po czasie pani Edyta się przekonała do tego utworu, ale też przyznała, że to jest pierwszy wybór większości radiowców, kiedy przychodzi na wywiad do danej stacji. Dlatego zagraliśmy coś innego wtedy, pamiętam, kiedy przyszła, a tutaj wersję Darii ze Śląska. Daria ze Śląska szykuje się do wydania nowej płyty. Ta płyta ukaże się 15 maja, będzie miała tytuł Halo, co grane i znamy już single, część singlistego z tego wydawnictwa, m.in. utwór Ciężki Plecak oraz Miłość i tak dalej. Te piosenki często mogą Państwo usłyszeć w audycji Folder Lubione.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 Marcinie, to pytanie do ciebie. Tak. Pytanie bardziej na wiedzę niż na inteligencję. No nie, Wierzymy, nie. że sobie dasz radę. No. Co Dawaj. mieści się w Warszawie y, na ulicy Kozie 11? E, musiałbym zadzwonić do... Znaczy dobra, wiem, bo dzwoniłem do Ani Stępniak. Dzisiaj ona wie. Tam znajdują się skarby, które rozgonią chmury na najbardziej zmarszczonym czole. O czym Anna Stępniak z Muzeum Karykatury. Proszę państwa, rzecz niesłychana na wystawie w Muzeum Karykatury Znany malarz Jan Matejko. Dlaczego? Opowie o tym Michał Rzecznik. A mówiąc serio, niezwykła wystawa The Best of Muzeum Karykatury w Warszawie. Matejko? Dlaczego Matejko? Matejko dlatego, że jedna z jego prac znajduje się w naszych zbiorach. Muzeum Karykatury posiada przeszło 25 tysięcy oryginalnych prac, ale rzadko mamy okazję je pokazywać. Nasze zbiory są dużo za duże dla naszego muzeum. No nie a... jest ono duże, ale za to w pięknym miejscu. To prawda, w jednym z najładniejszych w Warszawie, więc zapraszamy też na zwiedzanie okolic. I nigdy nie mieliśmy wystawy stałej, co jest po części oczekiwaniem naszych widzów. Za każdym razem słyszymy, że fajna wystawa, ale gdzie są te karykatury, gdzie jest, gdzie jest ten kor muzeum? Więc postanowiliśmy raz spróbować i zrobić wystawę taką, która by pokazywała, jak wygląda wystawa stała. I na tą wystawę chcieliśmy pokazać to, co mamy najśmieszniejszego i najciekawszego w naszych zbiorach. To znaczy więc... może być najśmieszniejszy, ale nie najciekawszy? Mogą być to zbiory łączące się lub rozdzielne, jak w p żeby że ciekawe, śmieszne i niekiedy się łączą. Właśnie...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 Prace, które naszym zdaniem są śmieszne, bo to znowu jest takie narzędzie, które trudno jednoznacznie wykorzystać. No, to do jest Tak, bo to jest subiektywna ocena. Każdego śmieszy coś innego. No, dokładnie. Prawda? Możemy powiedzieć, że mamy karykatury, mamy rysunki satyryczne, mhm. tworzone zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Chociaż kobiet było zdecydowanie mniej, ale bardzo słynne. No i mamy jeszcze żart, tak? Tak. I żart to... rysunkowy. No i tutaj ja pana wprost zapytam, czy to, co Haga robiła, słynna polska mm -hmm. satyryczka, rysowniczka, czy to, co robił robi Andrzej Mleczko, to jest satyra, czy to jest żart rysunkowy? No to jest żart rysunkowy. To jest ten rodzaj humoru, w którym mamy i rysunek i tekst i ten tekst jest przewodnikiem żartu, a rysunek jest tłem, jest ilustracją do żartu. To jest takie moje rozróżnienie prywatne mm -hmm. właśnie, że rysunek satyryczny to jest właśnie rysunek metaforyczny, rysunek, w którym musimy się doczytać, ale w ilustracji tego humoru, ale też tego pomysłu tak naprawdę. Tymczasem szart rysunkowy podaje nam coś bardziej wprost. No tak, jest i Mrożek, jest i pewnie Eryk Lipiński, jest pewnie i Szymon Kobyliński. Jest oczywiście Butenko, jest tym, który był wspaniałym rysownikiem i też o tym często zapominamy. Wystawa The Best of Muzeum Karykatury będzie czynna od najbliższego piątku, 24 kwietnia do 16 sierpnia. Jeśli więc Państwo planują wyjazd, przyjazd do Warszawy, odwiedziny stolicy w okolicach majówki albo czerwcówki, albo na początku wakacji, to warto się udać do miejsca, o którym dziś opowiadała Ania Stępnia. Pan Tomasz na Facebooku Jedynki wytłumaczył Ci y, zasadę występowania młodych ziemniaków. Dajesz. Jestem na to Dzień gotowa. Dzień dobry, chciałem tylko zaznaczyć, że ziemniaki z Cypru albo z Egiptu to nie są młode ziemniaki. Pojawiające się w okresie kwietnia, a nawet marca kartofle oznaczone jako wczesne to stare bulwy ziemniaków, odmian wczesnych, które przywożone są do Polski z Grecji lub Cypru albo z Sosnowca. <śmiech> Jest zapisane z Sosnowca? <śmiech> nie wymyśliłem to. Dzięki. <śmiech>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 Reklama Ogłoszenie społeczne Słownik podatnika Miłosierdzie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 Krajowa siódemka. Od wyjazdu z łomianek po most północny, korek dla wjeżdżających do stolicy. Klasa S8 w Warszawie spowolniony jest ruch od koła po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Druga krajowa numer 12. Odcinek Kalisz Jarocin w pobliżu Pleszewa na 369 km. Terfa wyciąganie z rowu ciężarówki obowiązuje ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Druga Krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęsze w pobliżu Gronowa na 142 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych obowiązuje ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 50 odcinek Grujec mszczonów w pobliżu miejscowości Bikówek na 147 kilometrze doszło do kolizji, w której wzięły udział auto osobowe, ciężarówka i samochód dostawczy. Droga numer 50 na swym 147 kilometrze jest trasą zablokowaną. Droga Krajowa nr 78 między Szczekocinami a Pradłą, korek dla jadących w stronę Ligoty Murowanej. Krewa, nr 91 odcinek Kowal Lubień-Kujawski. W pobliżu miejscowości Czerniewiczki na 262 kilometrze trwa akcja gaśnicza Policja Kiel.